Nowiny 53 tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam Cię Marku. Witam. Myślałem, że rok 2015 mamy już za sobą, a tu patrz jeszcze, jeszcze 53 tydzień nam się zdarzył, co chyba nieczęsto się przydarza. A być może warto powiedzieć, że tworzymy tę audycję 4 stycznia 2016. Tak, 4... No właśnie, więc tak wydawałoby się, że to już, już mamy 2015 rzeczywiście podsumowane, ale właśnie dzisiaj będziemy podsumowywać w większości to, co się wydarzyło w zeszłym roku, ale tak jak to się dzieje raz na kilka lat, mamy 53 tydzień 2015 roku. To znaczy 2015 roku, to się rzadko zdarza, tylko raz, ale, ale raz na jakiś czas zdarza się taki rok po prostu, że jest więcej miesięcy w nim. No i tygodni, tygodni. tygodni, tak, 53, zazwyczaj są 52. No, a mamy sporo wiadomości, bo dawno nie było audycji. Zaczniemy od takiej szybkiej informacji, że rozpoczął, rozpoczął się tydzień artykułu czesko-słowackiego. To już drugi taki tydzień od 1 do 7 stycznia trwa, także... Jeśli ktoś czuje się silny w tych tematach albo zainteresuje go temat, właśnie czesko-słowacki, to zapraszamy do udziału w tygodniu tematycznym. Chyba konkurs jest też przy okazji, o ile dobrze pamiętam. Zdaje się, że nie było mowy o odwoływaniu konkursów. No właśnie, więc chyba ciągle trwa konkurs. Tak, są nagrody oczywiście, gwiazdki. Tylko gwiazdki, czy nie tylko gwiazdki, szablony, to nie, zaproszenie. A nawet jak nie ma nagród, to warto wziąć dla samej satysfakcji przecież. No pewnie. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji, którą można znaleźć na stronie nowiny.podcasty.info nowiny pod numerem 53 53 tygodnia. Wszystkie notatki z dzisiejszej audycji, wszystkie tematy, o których, o, o których będziemy mówić, to właśnie tam można znaleźć linki do, do szczegółów tych informacji. Drugi temat to obchody 15-lecia Wikipedii. Odbędą się już 15 stycznia w piątek w Zachęcie. Zapraszamy na godzinę 14:15 bodajże. Dobrze pamiętam, jeszcze zajrzy tutaj. 14, a nie, na 14. Na 14, 15 stycznia do Zachęty w Warszawie. Tam się rozpoczną centralne obchody 15-lecia Wikipedii, będą wykłady zaproszonych osób, tort, spotkanie towarzyskie. A później o godzinie 17 ekipa Stowarzyszenia Wikimedia Polska przejedzie do hotelu nad Mrogą koleją, busem i ewentualnie własnymi autami. O 20 jest kolacja w hotelu nad Mrogą. No i zajęcia nieformalne. Będziesz, Marku? Będziesz mógł być? Bo mówiłeś chyba, że, że się wybierzesz, tak? No właśnie nie byłem pewien do końca. Już po terminie niestety wpłaciłem i się okazało, że jednak jeszcze się załapałem. No ja niestety nie będę mógł być. Plany mam bardzo niepewne, a dużo się dzieje w związku z nagraniami studia Akantus, z nagraniami też studia aktorskiej interpretacji literatury, o czym będę mówił jeszcze za chwilkę, no i, i w związku z tym no, nie będę mógł dotrzeć, chociaż ja odwrotnie, ja byłem prawie pewien, że pojadę, a tu się okazało, że jednak obowiązki nie pozwolą na to. No w każdym razie spotkanie zapowiada się ciekawie bardzo. Jest już mnóstwo zaproponowanych, ciekawych bardzo zajęć. Co ostatecznie będzie i jak, to jeszcze jest nie do końca określone, ale pewnie w najbliższych dniach się wszystko okaże. Czyli 15 stycznia wieczorem, no takie zajęcia nieformalne od 21. Potem 16 stycznia obrady, warsztaty. Wiki Grill, ognisko, gry i zabawy. 17 stycznia też obrady. No i o 15 odjazd na dworzec, powrót do domu 17 stycznia, więc to fajny wyjazd. Taki zlot zimowy Wikimedian 2016. Jak ta miejscowość się nazywa? Jeszcze. Mr hotel nad Mrogą. Tam. Nad Mrogą to jest gdzieś w okolicach Koluszek. Tak, to są koluszki, no i zaczynamy w Warszawie, tak, a potem się no wybieramy tam, do tak. koluszek. Już się niestety najprawdopodobniej nie można zapisać, chociaż jak ktoś tam dojedzie we własnym zakresie, to myślę, że zostanie wpuszczony. No pewnie tak, tylko że kłopot może być z zakwaterowaniem. Tak. E, ale, ale zapraszamy, jak ktoś chce na jeden dzień wpaść, to też można chyba bez żadnych opłat wtedy. No i bez wyżywienia pewnie też, ale też we, we własnym zakresie można... E, restauracja tam zdaje się ma być otwarta. No właśnie, więc chyba nie będzie z tym problemu. No ale przede wszystkim zapraszamy na, na te oficjalne obchody na 14, na 15 stycznia, e, które odbędą się w Zachęcie. E, myślę, że tam sporo osób będzie. Kolejny temat, taki który już odkładaliśmy przez jakiś czas, to, to, że materiały z Wiki źródeł są dostępne na czytniki w formacie Mobi i EPUB. To jest coś, czego mi bardzo brakowało, bo już od jakiegoś czasu mam taki czytnik Kindle. Kindle. Zazdroszczę. Bardzo fajne rzeczywiście tam się mieści masa materiału, masa książek. Zawsze mogę mieć je ze sobą i mogę poczytać w odpowiednim momencie, jak mam chwilę czasu i mogę wybrać sobie książkę, którą będę czytał. Nie muszę jej zabierać z góry, wiedząc, co, na co mi przyjdzie ochota. Po prostu sięgam po, po czytnik i, i mogę przeczytać. A w tej chwili właśnie umożliwiono... Na razie to jest w, w wersji beta oczywiście, ale sprawdzałem, działa bardzo sympatycznie. Pobieranie właśnie wiki źródeł, to znaczy materiału z wiki źródło, ź, źródeł, w formacie MOBI i EPUB, także jeśli ktoś ma ochotę to proszę sobie przetestować. Myślę, że dosyć, bardzo, dosyć widoczny jest taki znaczek właśnie MOBI, bo on jest zielony, cała strona jest właściwie czarno-biała, a zielony znaczek się bardzo wyróżnia i zwraca uwagę, więc chyba łatwo od razu dostrzec jakąś zmianę na stronach wiki źródeł. I od razu może przejdziemy do y, takiego podsumowania, które na prośbę y, kierownictwa biura y, wiki źródła zrobiły za rok y, 2015. Y, y, I zobaczmy o czym tutaj y, piszą nasi koledzy z, właśnie z tego projektu. Piszą na blogu Wikimedia. No właśnie, właśnie o tym piszą też, że, że właśnie w tym roku umożliwiono pobieranie wiki źródeł na czytniki. Był to rok słowników, ale to, aha, bo słowniki też są w wiki źródłach. No stary słownik jak najbardziej ma tam, ma tam swoje miejsce, nie jeden. Zbogaciliśmy domenę publiczną o zawierający 26 tysięcy haseł słownik staropolski, a także o słownik biograficzny uczonych Żydów polskich i słownik prawdy i zdrowego rozsądku. To bardzo ciekawe. Był to rok postępu. Dostosowywanie wiki źródeł do standardów HTML5 przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Powstały nowe moduły, nowe szablony, nowe gadżety. Rozbudowaliśmy znacznie naszą wewnętrzną machinę do poprawy OCR na potrzeby wiki źródeł. No właśnie i też y, można też y, pobrać y, w formacie PDF również, który jest chyba bardziej popularny niż te, po, niż te czytnikowe formaty, ale można te teksty, chociaż PDF już był wcześniej, y, tylko że teraz to chyba troszeczkę zostało zmieniony mechanizm pobierania. No ale PDF to wiadomo jest dużo mniej wygodny format. No tak, na czytniki się nie nadaje na przykład i też nie można go łatwo potem edytować, nie? Także chyba ciekawsze są te formaty, a te formaty EPUB i MOBI łatwo jest przekonwertować do formatu HTML, bo one się prawie nie różnią. Tam drobnymi rzeczami się różnią, także szybko można z tego zrobić też publikację na stronę internetową. No i tutaj dużo wykresów jeszcze jest dotyczących wiki źródeł, które jest... generalnie pokazują duży wzrost. Tak, właśnie duży wzrost w 2015 roku. Tu się zaczyna 2015, więc tak bardzo to masowo rośnie. Nie na wszystkich wykresach, ale, ale na większości. No tutaj widać, że na przykład pod względem ilości przepisywanych, przepisanych stron, no to tak płasko dosyć, prawda, w 2015 roku. Ale w górę. Ale to, bo to jest podsumowanie wszystkich, czekaj, a zielo, a tutaj aha, takie jasno niebieskie, to jest Polska i tutaj Polska rośnie, no brawo, brawo, jesteśmy w czołówce z tego wniosek, chociaż tu są te, te kolory takie bardzo podobne do siebie. No właśnie Zatku. nie jestem do końca pewien, która z tych trzech linic jest Polska, ale wszystkie rosną, także tak, jest dobrze. No tak. To wiki źródła zapraszamy do, ewentualnie do linka, który znajduje się w notatkach na stronie nowiny.podcasty.info. Kolejna rzecz związana z wiki źródłami to projekt Baczyński 2015. Już właśnie mówiłem o tym, że absorbuje mnie ten projekt, bo właśnie z, z artystami, z aktorami, w Studium Młodzieżowym Domu Kultury nagrywamy kolejne poezje Baczyńskiego. Tym razem są to poezje miłosne. No i dzisiaj w notatkach umieściłem linka do, do filmiku na YouTubie, który ma reklamować, który reklamuje ten, ten nasz projekt. Jest to jeden z wierszy przeczytany przez Gabriele Oberbek pod tytułem Biała Magia. Myślę, że to już jest inny rodzaj poezji, tak jak wcześniej mieliśmy do czynienia z poezją taką bardzo trudną, wojenną Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W tej chwili te poezje miłosne są zdecydowanie przyjemniejsze nawet w zrozumieniu przez, przez aktorów, którzy starają się interpretować, którzy interpretują. Te wiersze, także zapraszam do obejrzenia tego filmiku, a wkrótce będą, oczywiście, już umieszczane na wiki źródłach odnośniki do Commons, gdzie będą zamieszczone wszystkie pliki, jak projekt się skończy, co myślę, że nastąpi gdzieś pod koniec stycznia. No, jeszcze będziemy o tym, oczywiście, informować w audycji. No właśnie, kolejny temat, Wikimedia, też już dosyć dawne. Wikimedia pozwana przez Muzeum za zdjęcia dzieł z domeny publicznej. Wiesz coś o historii tego, tego, tego pozwu? Niestety nie wiem nic więcej, ale takie pomysły, żeby, żeby, żeby za coś takiego pozywać, to jest po prostu przerażający, skandaliczne, i, I jestem zdziwiony, że, że muzeum, muzeum nadal jest się w stanie coś takiego zdecydować. No szkoda. No, mi się, że już jest większy postęp w świadomości. Mm -hmm. Szkoda tych pieniędzy publicznych, które pójdą na, na ten pozew, bo wiadomo, że sprawa nie jest do wygrania. Chyba z tego, co tutaj, wy... z tego, co tutaj jest napisane w, w artykule, wynika, że no nie ma szans na, na zwycięstwo. Ale fundacja właśnie też boryka się z takimi problemami. A została w tym wypadku pozwana przez niemieckie muzeum w związku z rzekomym naruszeniem praw autorskich do 17 zdjęć dzieł, które to sfotografowane reprodukcje stanowią tzw. domenę publiczną. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja przejdę w tej chwili do bloga, który to opisuje ale to wszystko po angielsku jest, więc trudno będzie tak na szybko to przetłumaczyć. No, zobaczymy za jakiś czas, y, jakie jest rozstrzygnięcie, bo wydaje mi się, że tutaj nie ma innej, innej możliwości, jak tylko oddalenie takiego pozwu, albo, no bo, bo, bo, bo tak, tak wynika przynajmniej z, z artykułu. Ach, może tam są jakieś bardziej skomplikowane y, historie. Kolejna informacja dotyczy sztucznej inteligencji, która ochroni Wikipedię. Coś, co wydaje się, że już od dawna funkcjonuje, bo, bo są boty, które wynajdują i wskazują administratorom różne jakieś nietypowe zachowania. Śluch... Śmiem twierdzić, że to, by, to jest raczej nadużycie, jeżeli o botach mówić jako, jako o sztucznej inteligencji. No tak, no może, może tak, ale to też w tym kierunku chyba, prawda? Natomiast tutaj tak, rzeczywiście to, to jest troszeczkę coś innego, bo tutaj będzie od razu blokowana taka zawartość, natomiast tam to tylko boty tylko mogły wskazać, że coś podejrzanego się dzieje, prawda? A tutaj widać, że, że są pomysły na to, żeby od razu podjąć jakieś działania które zapobiegną y, dewastacji y, haseł od razu. No także dziwił to... No. Tak, Dziwi mnie trochę takie zaufanie do, do tych automatycznych narzędzi. Raczej wydaje mi się, że, że z tego mogą być jakieś problemy. W sensie, że y, mogą być pomyłki przy, przy tych wskazaniach no, i automatycznych tak. akcjach. Ale to łatwo skontrolować, zobaczyć. Na pewno wszyscy będą się przyglądać na początku, jak to działa, czy właśnie nie popełnia jakichś błędów. A jak będzie dopracowany ten mechanizm, no to zostanie użyty w tych takich no perfidnych i takich, dokład, takich bardzo jaskrawych przykładach pewnie i to bardzo pomoże, myślę, administratorom w ich pracy i w chronieniu Wikipedii. Oby, oby. No myślę, że tak, że tak będzie. No, na początku na pewno będą kłopoty, no trzeba. taki jest moment, że że coś jest, że jest jakaś przesada, a potem się to zmniejsza. No ale tutaj można to regulować, znaczy można wyregulować ten mechanizm odpowiednio tak, żeby działał tak, jak sobie tego życzymy, tak myślę. Bo sztuczna inteligencja to też trochę pewnie za dużo powiedziane, bo to, sztuczna inteligencja to również polega na tym, że się uczy, E, no jakichś sześć nowych sześć zachowań. Sama regulować, tak? No właśnie, więc to chyba też tutaj na wyraz troszeczkę też sztuczna inteligencja została użyta, no ale, ale wiemy o co chodzi. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę w mediach fajnym tytułem. Kolejny, kolejna informacja: to, że użytkownik Andrzej 111 3 stycznia dołączył do grona administratorów polskojęzycznej Wikipedii. Gratulujemy! Serdeczne gratulacje i powodzenia w nowych obowiązkach. No właśnie. Przypomnę, że trzeba uzyskać 80% głosów pozytywnych, żeby dołączyć do grona administratorów, a przepytywanie wcale nie jest, nie jest takie łatwe, to znaczy dla tych, którzy starają się o to, żeby zostać administratorem, albo nie którzy zostali twierdzą, że zgłoszeni. wręcz za trudne. No, tym bardziej gratulujemy za, za to, że mamy kolejnego administratora. W sumie sobie powinniśmy pogratulować, bo będzie więcej osób, które pomogą y, utrzymać porządek y, w, tych w tych wszystkich projektach, bo to chyba nie tylko o Wikipedii, ale Bucza automatycznie... Y, wybory na administratora są y, niezależne w każdym z projektów. Aha, no właśnie, to tak, mhm, jeszcze tak. Myślę, że to też się jakoś połączy... Chociaż nie wiem, może nie, może każdy sobie chroni i, i ceni tą niezależność projektów, to czy znaczy, autonomię można powiedzieć. Podejrzewam, że ta autonomia jeszcze przez, przez jakiś czas zostanie. Wątpię, żeby, żeby to się w, w dającej się przewidzieć przyszłości zmieniło. No jak będzie coraz mniej, to pewnie się wtedy jakoś połączy, może mniej edycji też będzie, no zobaczymy. Zobaczymy. Ciekawe to wszystko. E, kolejna e, rzecz. Jeszcze mamy kilka m, informacji na temat statystyk e, 2015 roku. E, pierwsza rzecz to pojawiła się nowa tabelka z najbardziej e, płodnymi wikipedystami, jeśli tak można powiedzieć, w 2015 roku. W drugiej połowie 2015 roku chyba. Jest stan na 1 stycznia, tak? Ilość edycji według stanu na 1 stycznia. Tak, i tutaj... 2016. Pierwszy wikipedysta, który z, zrobił 92 080 artykułów to jest TSCA bot, czyli Automat, tak, sztuczna inteligencja. No, zrobić taki automat to też jest sztuka. No tak, tak. To podejrzewam, że to są jakieś na przykład e, planetoidy, czy coś takiego, prawda? Albo to akurat są, zdaje się, jednostki geograficzne, jakieś tam. Aha. gminy, miasta, coś takiego, nie pamiętam dokładnie. No, gminy to... Polski, gminy Danii. No w każdym e, razie to Prowincje bardzo, Włoch. Bardzo cenne i wskazane, żeby takie boty tworzyć jak najbardziej. E, I to wyprzedził drugiego na liście. I całkiem nieźle, bo ponad 70 tysięcy o ponad 70 tysięcy artykułów, bo drugi na liście jest też bot, Józef K. I stworzył 21 756 artykułów. Na trzecim miejscu jest Cojan, już chyba, już nie bot, który utworzył 14 844 artykuły, także Gratulujemy, bo botowi to trudno gratulować, ale twórcom botów na pewno gratulujemy i gratulujemy użytkownikowi Cojanowi, który zajął trzecie miejsce. Cała lista oczywiście jest w linku do, w notatkach do, do dzisiejszej audycji, także tutaj chyba aż 600 właśnie pozycji jest, także no, ci, którzy stworzyli Ponad 227 artykułów mogą siebie na tej liście odnaleźć, bo tak, 600 pozycja to właśnie 227 artykułów. Kolejne statystyki to statystyki wiki danych i wikipedii, które napisał PMG jeden z najbardziej znanych i najbardziej też wyróżnianych właśnie w takich tabelach, jak, o, o, których, o której mówiliśmy wikipedystów, ponad 170 tysięcy edycji, opowiedział o co jego zdaniem najważniejszego wydarzyło się na Wikipedię, ale też w projekcie Wikidane. Zgadzam się, że Wikidane to jest kluczowy no element zmieniający, myślę, funkcjonowanie w ogóle projektów, nie tylko Wikipedii. No tak, to taki rok, który, w którym właśnie Wikidane weszły do takiego powszechnego użytku, o ile się nie mylę i poprzez Wiki Game, Wikidata Game no, ma szansę stać się naprawdę takim hitem, jeśli chodzi o o integrację danych zawartych we wszystkich projektach Wikimedia i bardzo, bardzo fajnie to i ciekawie wygląda. No i cóż, tutaj jeszcze można powiedzieć, no, warto przeczytać może cały artykuł, jeśli kogoś to bardziej szczegółowo interesuje. Już nie będziemy tutaj o tym opowiadać, tak zasygnalizujemy tylko, że jest taki artykuł i link jest w, naszych, w notatkach do naszej audycji. No i ostatni link, który polecamy z naszych notatek to link do statystyk, o których co miesiąc przez jakiś czas mówiliśmy. W tej chwili jakoś nam to już wypadło z pamięci troszeczkę i Wojtek Tadeusz Mężyk też o nas zapomina i możemy tutaj pod linkiem zobaczyć, jak wyglądały statystyki 2015 roku w różnych krajach Wikipedii i to bardzo ciekawie się ogląda, dlatego, że w różnych krajach różnie naprawdę to się rozkłada, nie jest to lista, która jest bardzo podobna w jednym kraju do drugiego, no a w Polsce na dziesiątym miejscu James Bond, co, co jest dosyć ciekawe, ale chyba w związku z nowym filmem o Jamesie Bondzie zupełnie zrozumiałe, 709 tysięcy obejrzeń. Jestem trochę zdziwiony, że Gwiezdne Zdo Wojny się zdążyły załapać, mimo że premiera już była pod koniec roku praktycznie. No, ale to przez cały rok wiadomo było, że będą, prawda, te Gwiezdne Wojny. Na siódmym miejscu Gwiezdne Wojny, a, a później Harry Potter na ósmym miejscu bardzo wysoko, bo chyba nic nowego nie ma, jeśli chodzi o Harry'ego Pottera, prawda? Nic nowego mniej się nie wydarzyło. sobie, żeby jakiś film był emitowany. Mhm. No? Jan Paweł II na dziewiątym miejscu. Na szóstym miejscu Warszawa, co trudno skomentować, bo pewnie tak co roku mniej więcej wypada. No ale na piątym miejscu Popek, raper Popek. No to też chyba duże zaskoczenie. No, słyszałem, jak, to jest chyba ten, który się pociął, tak coś takiego miało, no nie miało wiem, być. Nie wiem. Ja zupełnie nie wiem. Ale jestem zdziwiony, że, że to aż wybiło go na piąte miejsce mhm. w roku. No właśnie, takie, to znaczy, poszukiwane były artykuły i informacje. Być może trudno było dostępne, trudno dostępne te informacje były w innych miejscach, dlatego wikipedyści, znaczy użytkownicy wikipedii sięgali do do właśnie do wyszukiwarki w Wikipedii. I, I znajdowali. Czyli fajnie, że jest jednak encyklopedyczny ten raper. Wspaniałe stulecie, które nas raczyło co miesiąc z statystykami, że jest wysoko. Taki serial w telewizji polskiej, który jest turecki bodajże. Znalazł się na czwartym miejscu. Na trzecim miejscu Andrzej Duda, który na początku roku wypłynął na takie wody właśnie medialne pojawił się, no, został prezydentem, najważniejszą osobą w państwie I, i na trzecim miejscu znalazł się tutaj pod względem liczby wyszukiwań, właściwie liczby obejrzeń, Wyświetle. tak, wyświetleń strony. Sulejman wspaniały, czyli główny Znowu? bohater wspaniałego stulecia filmu. Na drugim miejscu, no i na pierwszym miejscu Polska, bez zaskoczenia. Bez zaskoczenia to chyba już tradycyjnie bardzo wysoko Polska jest, szczególnie w tych statystykach właśnie rocznych. W różnych miesiącach to się różnie rozkłada, ale zawsze Polska jest w pierwszej dziesiątce. Chyba, chyba zawsze. Jakoś nie przypominam sobie, żeby w którymś miesiącu nie było Polski. Na piątym, na szóstym miejscu zazwyczaj. No ale właśnie to potem efekt jest taki, że w ciągu roku ma bardzo wysokie notowania. Co ciekawe, w angielskiej języcznej Stany Zjednoczone są dopiero na szósty. No właśnie, bo anglojęzycznych to jest taki troszkę międzynarodowy język, prawda? No i też Wielka Brytania tutaj w ogóle nie ma na przykład. No przecież to też jest język narodowy. No tak. Wielkiej Brytanii. Tak patrzę na pozostałe języki też trochę. Niemiecki, Niemcy na drugim miejscu, na pierwszym nekrologii. Co ciekawe, u nas nekrologii chyba niezbyt obficie się mhm. pojawiają jako, jako informacje w statystykach, w sensie jakieś artykuły zmarli w roku albo coś takiego. Mhm. No Też porównanie ciekawe jest, że Polska, które pierwsze miejsce zajęła, to jest 1 858 tysięcy, We Francji 2 miliony na pierwszym miejscu. W Rosji 3 600. 000. W Hiszpanii 3, 3 900, no i w chińskiej 4 300, ale to też zrozumiałe. W niemieckiej 5 600, a w anglojęzycznej na pierwszym miejscu znajduje się artykuł Deaths in 2015, czyli śmierci w 2015. 20 milionów 686, także no widać jak dużo y, większa jest y, potrzeba Wikipedii anglojęzycznej i jak to się stało językiem międzynarodowym. Wiem, że sporo polskich, pol, polskich wikipedystów edytuje również anglojęzyczną Wikipedię, no bo właściwie wszyscy młodzi już znają doskonale ten język i często lepiej się czują w anglojęzycznej Wikipedii niż tutaj na naszym podwórku. Wiem, że wiele rzeczy łatwiej jest na przykład umieścić w anglojęzycznej Wikipedii niż w polskojęzycznej Wikipedii. No, nie wiem dlaczego. No tak, Polska jest dość restrykcyjna. Co ciekawe, ten artykuł, znaczy ten artykuł, to te wyświetlenia dla tego materiału zmarli w 2015 z angielskiej wiki, to jest przekierowanie do listy zbiorczej, na której są linki do zmarłych w poszczególnych miesiącach, w poszczególnych latach. Aha. W związku z tym to nawet nie jest artykuł, tylko przekierowanie. No tak, no ale to widocznie to jest najbardziej poszukiwane no właśnie ciekawie sobie spojrzeć, jeśli ktoś się socjologią interesuje, tak jak ja, no to na pewno poświęci kilka minut albo kilkanaście minut na, na taki przegląd tych właśnie haseł, na przykład w Portugalii Coca-Cola na pierwszym miejscu. W Japonii nie podejmuje się przeczytać tych znaczków tutaj, na przykład co tutaj jeszcze można ciekawego Znaleźć. Amsterdam w Dacz to jest właśnie duńska, tak? Wikipedia. Mm -hmm. Chyba. Chyba. No, ale tutaj Amsterdam, Holandia, no nie wiem. No tu arabskie znaczki to w perskiej w Wikipedii, w czeskiej to czeska Wikipedia na pierwszym miejscu, tak ciekawie. Indonezja w indonezyjskiej, to tak jak w Polsce, i Ukraina na ukraińskiej. No bardzo, bardzo ciekawe są te, te, właśnie tutaj. Myślę, że naprawdę socjolog tutaj miałby dużo do, do zastanowienia i do przemyślenia na temat tego, co tutaj się dzieje. No cóż, to chyba wszystko w tym naszym pierwszym w 2016 roku, w tej naszej pierwszej audycji w 2016 roku. Możliwe, że spotkamy się za tydzień, ale za tydzień to co to będzie? To już będzie 11. 11. No to jeszcze tak, jak najbardziej. Potem być może 18. Może uda nam się utrzymać w tym roku również dosyć dużą częstotliwość audycji. Chociaż nie spotykamy się już razem w studiu. I nie wiem, czy do tego nie wrócimy, jeśli będę miał więcej audycji do nagrywania w studiu, to pewnie będę cię zapraszał do, do audycji właśnie do studia przy Łazienkowskiej. A jak okay. z twoją w zajętością? W miarę możliwości postaram się przybyć. Mam nadzieję też, że będziemy się z innymi w większym gronie chociażby internetowo też spotykać. No dobrze by było. No To już wszystko w takim razie. W dzisiejszej audycji dziękujemy bardzo. Był ze mną Marek Mazurkiewicz. Dziękuję Ci, Marku. Dziękuję. Do usłyszenia. I ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję również. Do usłyszenia za tydzień.